Zarówna zakład, puk, Dobra, idzieś na zakład Czępkacie, idźcie na na na na na learn how to Rozmawiam z memo o planach my kontra oni Żebym słuchał co pierdoli Libana nie ma mowy Musiałbyś zabić mi brata, żebym gdzie uronił Znam historię z miasta, a ty oglądaj sitcomy Nie widzę koloru, wiem jak czują się daltony Nie widzę wyboru, jestem do tego stworzony Zostałem z nią sam na sam, miałem na nią pomysł Nawet, Nawet nie dotknąłem jej błędź, w sobą domówka, komisariat, każdy ziomek tam to pies Weź nie pierdol mi jak Ktoś to na telefon Bo nie wie jakie barwie wybrać Dalmatyńczyk, widać to po pyskach Że nikt was nie jest zbyt bystryk Jestem w miejsca, gdzie nie pomaga Modlitwa tylko blisty. Całe miasto chce pomocy Krzyk, nie jest już ukryty żyk nic nie pomoże ci Bo nikt się nie słyszy Ludzie wyprzedali duszę swoją zajebane zajebany pliki Łukasz najpierw w A potem nienawidzi mam ją na dystans i na pewno nie na linii Nienaiwny, jestem już Wiem co jest na niby Ci nam to co daje miasto Mimo, że to złe dla psychy. To Przemocniej betripy, lepiej nisko chowaj łeb, strzelamy jak karabiny Za oknami pierdolony beton, a nie karaiby W internecie na mnie wloty lecą, nie znam twoich krzywy Sprawdzę czy nie mam cię pod podeszwą, jesteś taki mini Wszystkie tu śmierdzą jak Cardi, jeszcze nie spotkałem Riri Odciąłem się od tamtych, bo ciągle ja napalili Jeszcze nie mówią ci prawdy, jeśli bez przerwy są mili już po czasu, już nie nawet chwili Tak jest, kurwa Learn how to hustle, skur.